dla naszego zrozumienia. g r z e s o r z powiedział, że dzisiaj starszych nie ma. Byśmy to zrozumieli, że nie ma ich powoływanych w dokładnie ten sposób, jak to było 2000 lat temu. Tym niemniej ta służba istnieje. I owszem, nie ma apostołów, czy też nie ma ludzi ustanowionych przez nich, ale jest Duch Święty. I że na przykład w Efezie e, ustanowił e, czy wybrał starszymi, czy ogłosił, że nimi sobą c z y b ę d ą、e, Tymoteusz czy na Krecie Tytus,、e, ale oni byli pod kierownictwem Ducha Świętego. E, e, dzisiaj chociaż nie ma tych ludzi, którzy by tę służbę z racji autorytetu czy tego urzędu sprawowali, to jednak、e, posługa pozostaje. I to, co apostoł przekazał Tymoteuszowi czy t y t u s o w i、e, mamy zapisane w pierwszym liście do Tymoteusza i w liście do t y t u s a Czyli to, na co oni mieli patrzeć, dzisiaj wszyscy też、e, mogą to wziąć przed oczy i zobaczyć,、e, czy tak jest. Dzisiaj nikt nie mówi,、e, ty będziesz starszym.、E, tym niemniej ten, kogo, kto zaczyna robić to, co do starszego należy, to wszyscy inni mogą sprawdzić w Biblii, czy to jest rzeczywiście człowiek powołany od Boga, ponieważ y, mamy te cechy y, Jego y, wymienione. No i dla przykładu, jeśli spojrzymy do listu, do Tytusa, pierwszy rozdział, to tu jest、e, powiedziane m, od,、e, od szóstego wieżsa, z jacy to mają być ludzie, a więc którzy mają i wierzące dzieci, te dzieci mają być posłuszne, nie żyć niemoralnie,、e, czy dalej、e, mają być ci、e, starsi, ci, którzy troszczą się o wierzących, mają się uświęcać,、e, mają być,、e, umieć się radzić, czyli niesamowolny,、e, e, mają nie tak łatwo się obrażać, a więc nie skory do gniewu. E, mają, nie mają być od niczego uzależnieni, czyli nie, na, nie nałogowi,、e, jak czytamy, nie oddający się pijaństwu. Nie mają być wybuchowi, a więc porywczy.、E, no i tak dalej. t można te cechy przeczytać,、e, czy też nielekomyślny, k a więc roztropny.、E, Bóg troszczy się o swoje zgromadzenie. Paniezus, jako ten a r c y p a s t e r z ma też、e, pasterzy, którzy mają troszczyć się czy, o jego stado, o jego o w c e I tacy ludzie、e, mają się też czymś zajmować. Jeśli czytamy w Biblii、e, o nich, to czasem są w y m i e n i e n i jako przełożeni, czasem jako wodzowie, czasem jako przewodnicy. To nie zawsze jest słowo、e, presbiteros, czyli starszych,、e, czy episkopos, a więc biskup.、E, I w, czym oni się zajmują? Czytamy, w dziełach apostolskich troszczą się o biednych. s k ą poznać, że to jest starszy? Bo ma zainteresowanie tymi, którzy się mają źle materialnie.、E, dalej mają udzielać napomnień. Pierwszy l i z e r u n e k stanowi 5.12. A więc jeśli、e, ktoś ma tego rodzaju... i ę To e g Pobudza, to jest to człowiek, który ma na sercu, żeby innych wierzących skierować na właściwą, bożą drogę. Do tego potrzeba jest darów. Dalej jest to człowiek, który, czy ludzie, którzy mają trzymać się zdrowej nauki. To jest dziewiąty wiersz tego pierwszego rozdziału listu do t y t u s a Trzymający się prawowiernej nauki. Więc starsi też mają zdolność... g r、e, a Niebiblijnej a n i nauki, fałszywej nauki. Dalej co do nich należy, to jest、e, modlić się nad chorymi, święty rozdział j a k u b a czyli Jeśli ktoś zachorował i ma świadomość, że to jest z powodu grzechu, to wtedy z z y w a kogo? starszych s p o r a c Tych, których Pan postawił, żeby, Duch Święty, żeby nad、e, troszczyli się o、e, zbór. Be, też i oni mają nauczać, jak czytamy. Nie muszą być nauczycielami, tym niemniej też i、e, usługują jako nauczyciele.、E, Grzeczek wspomniał, troszczą się o trzodę, czy też strzegą trzody.、E, to jest właśnie to w Dziechach Apostolskich.、E, też i w d z i s e j s z h e b r a j c z y k ó w trzynasty rozdział czytamy o nich,、e, żeby im pamiętać o wodach wiary i później też,、no. którzy、e, 17 13, 17. I widzimy, a Hebrajczyków j 17 13-17 wiersz i że ta służba dotyczy wierzących danej miejscowości. Jest to poczucie troski czy odpowiedzialności o to miejsce. Nie musi to być działalność publiczna. Jest to raczej działanie pomiędzy wierzącymi. i Gdzie Pan powołuje zgromadzenie, zwykle pojawiają się ludzie, którzy zaczynają taką służbę pełnić. Myślę, że też i to jest ważne, że jeśli czytamy o tych cechach, które ma taki człowiek mieć, widzimy, że to jest ideał. Jest to ideał, czyli właściwie w każdej dziedzinie życia i osobistej, i rodzinnej, i zawodowej i właściwie pod każdym względem nie ma żadnego zarzutu. A co jeśli takich ludzi nie ma? Mówiąc n a j r o ś c i e j Bóg używa tych, którzy są. Widzimy to w księdze sędziów. Ci, którzy byli sędziami wtedy, w tamtym czasie, byli to ludzie z, na różne sposoby ułomni, mieli wiele braków. Każdemu z tych sędziów można by coś zarzucić. Dzisiaj oczywiście żyjemy w innym czasie. Tym niemniej mamy dążyć do uświęcenia. I to jest też cecha właśnie starszego. To jest ten, który pragnie się uświęcać, czyli nienaganny. Wiemy, że tylko Pan Jezus był tym, któremu nic nie można było zarzucić. Kiedyś jeden starszy, już go nie ma na tej ziemi, powiedział mi, jestem najgorszym nędzarzem i wszystko można mi zarzucić. I to wydawało mi się wtedy, to było może 20 lat temu, wydawało mi się takie przesadzone z jego strony, ale dzisiaj te słowa rzeczywiście wydają mi się właściwe, że to、hmm, można zrozumieć, że ktoś tak o sobie myśli. Tym niemniej był to człowiek, który, którego można było naśladować. E, zapewne e, nie jest to、e, taka władza, jaką e, ma e, nie wiem, ksiądz czy pastor.、E, tym niemniej jest to pewien autorytet, który Bóg nadaje i właściwie o ile ten człowiek jest blisko słowa Bożego, na tyle ten autorytet rośnie. Nie chodzi tutaj o to, że ktoś o trzy jest mianowany i dlatego jest autorytetem, tylko na ile właśnie to, co Bożego jest w nim widoczne, na tyle właśnie ten, to zaufanie do takiej osoby czy do takich osób mamy.